Poszło i cyferki się ruszają. Raz, dwa, trzy, ruszyło u mnie też. Od razu wezmę kilka łyków kawy? Nie mam kawy, bo od kawy, jak ktoś nie pije kawy, to nie ma zabawy. Ja dzisiaj nie, nie mam e, akurat do zabawy nastroju. Ale kawa się nadawa, a gorzała lepiej działa. Raz, Raz dwa, trzy.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 w polskich podcastach. O, nie dobrze, nie dobrze. Nie dobrze. Nie, dobrze. Ty, słuchałeś czegoś? Nie, niczego. A ty? Nie. No to idziemy, nie? No to idziemy, służbowo. Na statek. Na statek. A pan Lidia? Pan ja. A pan ma? Naskal, no skąd pan? No, napadzimy. No, oczywiście, noż. Poczynamy 42. 40... Nawet bym. Drugi? Tak. Nie, 41. Nawet bym powiedział, że całkiem, całkiem e, dobrze powiedziałeś. Czyli drugi, czy pierwszy powiedziałem dobrze? E, powiedziałeś dobrze pierwszy, czyli 41. Za... Aha, czyli myślałem, że pierw... za pierwszym razem powiedziałem dobrze, że 42. E, a więc to, to trzeba sprawdzić. E, skoro mamy dzisiaj mało podcastów, to może być dużo. Takich właśnie treści dodatkowych, tak? Ostatnio był przebojowy podcastofon 8, ósmego, którego? 8 października razem. Nie wiem, którego był, w każdym razie był to 40. Teraz to, był, to był właśnie 40-latek podcastowy? Tak. A więc dzisiaj 41. Czyli co, tak. zaczynamy, żebyśmy nie przeciągali pierwszy od razu podcast, do którego... Przy... A, bo nie Może się przywitamy najpierw? Ciebie no wszyscy znają, a mnie niekoniecznie. Obydwa, obydwa jest Anglii akurat, dzisiaj nadajemy. Arek Trendowski i... I Paść Królowej, czyli Robert Kessling. Tak, po z takiej ciepłej Anglii ostatnio, ostatnim czasem, nawet gorącej. No, y, w październiku zanotowano naj... Czekaj, źle powiedziałem. A nie, dobrze powiedziałem. To było w październiku. Tak. To był pierwszy, Dobry, drugi dobrze. październik. Pierwszy, drugi, nawet trzeci. Tak. Najgorętszą temperaturę, jaka w ogóle była w ever. Anglii, tak, ever, dochodziła temperatura do 30 stopni w cieniu. No Pełno ludzi na plażach, tych kamienistych, kamyczkowych, należałoby powiedzieć. Ci... Ale piaskowe też tu mają. Jest Tylko trosz... z brudnym piaskiem. Jest troszeczkę tak. A kamienie są nie. ostre i nie, nie dobrze się po nich chodzi. Fajna plaża jest w Burmów. Byłem kiedyś tam, bardzo fajna. No tutaj jest dużo fajnych plaż, szczególnie jak są klify. No to nie ma plaży wtedy. Ale są, właśnie o to chodzi, że są. Ty, nie, ty zszedłeś przecież z nami na dół, nie? Tam na no, takiej jednej malutkiej plaży, dzikiej całkiem jak przyjdzie przypływ, to tam plaży nie ma wtedy. Pojawia się i znika no właśnie, ostatnio widziałem taki filmik w internecie, jak Cliff po prostu z siebie się obsunął Cliff Richard? No, i, no, Richard też się posunął w latach ale Cliff taki nabrzeżny, jak się osunął widziałem do morza to no, to było nieciekawe widowisko znaczy ciekawe wizualnie ale nieciekawe, gdybym tam był no na pewno wyobrażasz sobie tak z 200 metrów na dół pojechać i, i z pełną no, świadomością, na dup, że na dupie. co się dzieje i, i nie wiadomo jak się skończy ja pieciłem. No, no, się wiadomo, jak się skończy. Z 200 metrów raczej nie ma nadziei na to, żeby przeżyć. No, wtedy jest szansa na tym, że, że ty jesteś na kawałku ziemi, która się po czymś tam przesunie, no, i wiesz, w taki sposób, że się tylko połamiesz. Jak, jak, jak surfer będziesz na, na klifie? No, ale to byłby prostu. wtedy. No, <głos> extreme, silver surfer zapraszamy dobrze. do Anglii, bo jest piękna pogoda i są fajne klify, które się obsuwają a my się nie możemy obsunąć za bardzo i powinniśmy przejść do tej naszej pracy, za którą nam dobrze płacą tak, płacą komentarzami coś ostatnio nawet nie płacą a, tak się opuścili, a, a ten poprzedni właśnie podcast tofon wyszedł rewelacyjnie 40-latek no. naprawdę świetnie wam wyszedł tobie i papie ale w komentarzach kiepsko. Praktycznie prawie że wcale. Także. No, ale ludzie leni, le, leniwi, i jesień przyszło. Jesień, plecień no tak. się przeplata trochę, radio, trochę komentarzy. No. Dobra. Zaczynamy od 7 października, tak? Tak. Od dnia 7 października nasz przegląd dzisiejszy. I od razu mocnym I... akcentem. Bardzo mocnym akcentem. 54 odcinek nadgryzionych. Thank you, Steve wiadomo, o kiego Steve chodzi. Chodzi o Steve'a Jobsa i wspaniały podcast, wspaniały, mówię to z pełną świadomością, z gościem specjalnym, z Kubą Tatarkiewiczem, który jest jak to... Pierwszym Mac-Ewangelistą. Enw... Nie, Ewangelizatorem. Enw... Ewangelizatorem w Polsce Maca i pan Kuba, można powiedzieć, pan Kuba bardzo ciekawie opowiadał właśnie o tych takich dawnych, zamieszłych latach, o, o Jobsie, o mnóstwo takich dykteryjek, mnóstwo takich opowieści, których, które nie wychodzą do mediów. Takie bardzo ciekawe rzeczy opowiadał właśnie ze swojej pracy, ze swoich kontaktów. Także naprawdę warto przeczytać, a przesłuchać chciałem powiedzieć. A później... Pojawił się także nowe... Paweł Jańca, który mm -hmm. jest ilustratorem w iMagazine. Tak. Regularnie tam jego obrazki można zobaczyć i także w ciekawe historyjki opowiada nam około aploskie. No i panowie wracają do tych swoich początków Apple'a również, opowiadają o tych swoich pierwszych kontaktach z, z tym komputerem, z tym systemem. Tak, dowiemy się dużo mało znanych faktów, ciekawe spojrzenie na, na, na właśnie Apple'a, na firmę historii troszeczkę, a nawet miejskie legendy, co jest ciekawe, bo nie każdy wie jaki Steve Jobs był w, w życiu prywatnym, a i nawet w firmie, jak się zachowywał, bo co niektórych może zszokować jego zachowanie. No tak, ale to wszystko się dowiecie słuchając 54. odcinka Nadgryzionych. Tego samego dnia, więc 7 października, pojawił się kolejny odcinek raportu Martina. Dla tych, którzy nie słuchają, powiem, że jest to taka y, troszeczkę nowsza, bardziej dojrzała masa krytyczna. Y, Martin, żarto Ja bym powiedział, że to jest takie jednoosobowe koczowisko dekadencji. No, no właśnie, bo jest to połączenie... Polityki, y, spojrzenie na rzeczywistość, jaka, jaka tam y, otacza wszystkich nas, no właściwie no bardziej, bardziej Polaków na, na polskim podwórku y, niż Polaków za granicą. No i, i, i te rzeczy są poruszane właśnie w raporcie Martina. No ten odcinek to jest wielka polska debata. Odcinek pojawił się y, tuż chyba przed, bo, nie, nie wiem kiedy były wybory, ale chyba odcinek się pojawił przed wyborami no i Martin mówi o agresywnych tam spotach wyborczych, jak, jak nawet no agresywnych w cudzysłowie, bo te spoty były takie nudne, jak Martin opowiada i cała w ogóle kampania była dosyć nudna i mało agresywna i tak naprawdę nic się nie działo jeżeli chodzi o kampanię. kampania była nudna i to jest opinia nie tylko Martina, bo słyszałem to też z różnych innych źródeł że tak. nie było jakichś takich naprawdę wystrzałowych y, akcji no, a, a my nie będziemy tutaj o kompanii, ani o polityce, tylko o podcaście, o odcinku i ja mogę też powiedzieć, że odcinek ten y, można sobie podarować. No chyba, że ktoś lubi Martina i jest przyzwyczajony do jego poczucia humoru, czy też czasami do, do złośliwości takiej delikatnej, no to wówczas przejdzie przez to wszystko z należytym takim... Y, spojrzeniem na całość natomiast jeżeli ktoś Martina nie zna czy, czy chciałby pierwszy raz spróbować to niech nie zaczyna od tego odcinka bo, yy, bo się można rozczarować a i tak uważam, że był ten odcinek lepszy niż poprzedni także mi się dobrze akurat tego odcinka słuchał no ja tak średnio najeżę, do, do Martina no to mówię no nie, czasami bardzo go lubię słuchać, czasami nie zależy w jakich jego tam projektach a jeszcze będzie jego przynajmniej jeden podcast dzisiaj do omówienia natomiast ten, ten w tym raporcie akurat tak trochę pojechał yy, tak, w sumie nie wiadomo po czym i, i, i to mi się chyba najbardziej nie podobało a my zostajemy dalej przy 7 października, kiedy to Krzyszman, yy, jego tutaj wszyscy także znają z Jaskini Głupoty yy, wypuścił odcinek na zrealizowany latem i który moim zdaniem powinien pojawić się raczej w podcaście wakacyjnym, ale pojawił się w Jaskini głupoty. Krzysiek spotyka się z Markiem i spotyka się także z Martą, chociaż z Martą przez telefon. To jest taka parka z M&M'sów z innego polskiego podcastu, który się teraz chyba trochę obraził na, na słuchaczy. Także zabrak komentarzy, ale to taka moja dygresja. No i so co? I, yy, Krzyszman tam, o czym on rozmawia? Troszeczkę o, o szkole, troszeczkę o dziennikarstwie no, obywatelskim. Takich, dużo było takich tematów po prostu o niczym. takie po prostu gadanie sobie letnie e, luźne, wakacyjne. Tak jak właśnie tu jest we wpisie e, pod podcastem. Nie było takiego jakiegoś sprecyzowanego głównego tematu. Panowie skakali sobie właśnie z tematu na temat. Opowiadali o tym, co widzą często. I o, dla tych, którzy są. W terenie ruchu... był nagrywany podcast. W terenie, tak cały czas słychać samochody. Dla tych, którzy są uczuleni na odgłosy paszczowe, to też powinni wystrzegać się tego odcinka, bo jest dużo takich. Takich właśnie odgłosów. Ja często Prze zasysam powietrze, kurczę. Nie mogę tego się oduczyć. Zębami? No, może nie, ogólnie głośno zasysam <grym> Przez <zęby>. powietrze. <grym> Przez zęby głośno. <grym> Zębami. No, ale jeszcze chciałem powrócić do, do treści odcinka, bo jest też nawiązanie do Martina, o którym przed chwileczką było. No jadą po Martinie troszkę. Tam. Zjechali Martina mocno, potępili pili i naganę na Martin dostał. I to całkiem na poważnie, żeby nie było. Całkiem na poważnie tym razem. Chociaż i skwarze dostało się troszeczkę. No tak. Nie wiem, nie wiem czy tam ten... No, i, o, I o wzlocie trochę też było. Tak, właściwie było o wszystkim. Dobra, to co? Dalej. Skwarzy się dostało za to, że właśnie nie, nie pogadał za dużo o wzlocie. Tak. Yy, hmm. I chłopaki byli ciekawi yy, no, tych tam li, litkowych walorów. No właśnie, a trzeba było być. Trzeba było być. No, a my przechodzimy do 8 października o odcinkiem podcastu o piwie, odcinek 60 taki jakiś okrągły piwna blogosfera, tym razem Mateusz Baniusiewicz nie opowiada nam o żadnym konkretnym piwie a omawia bardzo ciekawe blogi poświęcone właśnie piwu z czego czerpie inspiracje, z czego się może dużo ciekawego, ciekawych rzeczy dowiedzieć opowiada swoje takie top 5, tak, top 5 najlepszych blogów piwnych no i podaję te adresy wszystkie. Mnie bardzo zainteresował tymi blogami, szczerze mówiąc. Mateusz w swoim podcaście i tam sobie zerkałem. Faktycznie naprawdę kopalnia wiedzy i jeżeli ktoś właśnie, tak Mateusz robi podcast o piwie, to dla niego to jest po prostu złoto. Złota żyła. No, mnie to się wydawało podczas słuchania tego, że on zdradził nam troszeczkę arkana swojej pracy. Nie wiedziałem, że aż tyle miejsc jest i aż tyle informacji związanych właśnie z tym Złotym trunkiem. Wcale mnie to właściwie z jednej strony nie dziwi, że jest aż takie wielkie zainteresowanie, że ludzie dzielą się swoimi przemyśleniami i opowiadają o smakach, o walorach, o butelkach, o tym wszystkim właściwie, o czym Bania w swoim podcaście. Co jeszcze jest ciekawe, Mateusz, no właściwie... Z, na temat chyba dwóch pierwszych tam stron bardzo się pochlebnie wyraża, wręcz z podziwem, a mnie się wydawało, że, że to właśnie Mateusz Baniuszewicz jest mistrzem świata w opowiadaniu i przedstawianiu różnego rodzaju piw a jeżeli on właśnie taki mistrz jak Bania opowiada, że jeszcze są lepsi od niego no to sobie tego już wyobrazić nie mogę, także odcinek jest tym razem bez piwa, ale jest o serwisach piwnych bardzo również polecam tak i 8 października nadal ten sam dzień polski podcasting taki podcast, zbiór podcastów a a w tym odcinku Pichont, gospodarz polskiego podcastingu, zaprosił innego podcastera, tym razem Andrzeja Famielca, z różnych, z różnych podcastów tam e, nawzajem e, sobie wymieniają się, jak, jakie to e, podcasty to oni nie prowadzą, panowie obydwaj, i naprawdę, gdyby taki połączyć e, tych dwóch podcasterów, to chyba decha już by była spokojnie, co? 10 podcastów różnych. No faktycznie, ja w ten sposób nie spojrzałem na to, bo mm -hmm. i, i Pichon robi wiele różnych projektów i Andrzej od, odmiennych tak. Ale o czym rozmawiają? Projektów. Rozmawiają głównie o tym, jak, jak zacząć y, bawić się w podcasting, czy potrzebne są pieniądze, czy potrzebne są jak, y, jakieś zaawansowane technologie. Tu właśnie panowie wszystko nam dokładnie opowiadają, opowiadają, co trzeba od siebie dodać do dobrego podcastu i dosyć ciekawy to był podcast. Mnie, mi się bardzo dobrze słuchało obydwóch panów. Może też dlatego, że znam poniekąd oby, no, obydwu? Na pewno Tak, na pewno się lepiej słucha podcastów y, osób, które potrafimy jakoś skojarzyć. Nie? Gdyby, ja nie wiem, jakby się słuchało tego komuś w radiu. Y, w radio, y... Podobno teraz można odmieniać już te słowo. No, w końcu, że komuś w radiu jakby się słuchało <grych> y, osób obcych, tak? Czyli ktoś by nie znał ani Andrzeja, ani Pichonta i byłyby to dla słuchacza osoby obce a dla nas są to osoby znane więc może, może dzięki temu lepiej no ale nawet jeżeli ktoś nie zna na przykład Andrzeja Famielca no to właśnie po to jest zrobiony polski podcasting aby przybliżać nam twarze podcasterów i tak jak już tutaj Arek wspomniał dowiemy się kim jest, co robi w jakim jest wieku jaką pije kawę jaki ma głos, skąd pochodzi oczywiście Andrzej Famielec, czyli kukuryku nasze. Tak. No. I, i ten. A, a tak w ogóle przy okazji no to, to polski podcasting to jest aha to już właściwie mówię, że to jest projekt czegoś, ale Pichon się rozpędza i robi jeszcze inne podcasty, inne projekty więc przy tej okazji polecamy zaznajomić się i poklikać na jego stronie tak aby przejść z jednej strony na inną bo jest tego więcej, także nie jest to tylko jeden podcast. Tak. No i na tym skończył się dzień 8 października i przeszliśmy do dnia 9. 9 dnia października i Maciej Wiosna podcast Land of Sound. Właściwie nie tyle podcast, co wideokast, tak? Wideocast. tak, bo tam jest są realizowane wideokasty. Land of Sound, tym razem Lyric Training, czyli nauka języka przy pomocy piosenek, jak mamy w opisie. A ja sobie wynotowałem, że jest to informacja o serwisie do nauki języków przy dźwiękach muzyki, na przykład takiej znoki. Nokii. Znaczy tak, z mot... Bo tak, tak Nokia dzwoni. A nie masz nowego dźwięku dwań... A, to będzie przerwa Aha. teraz. To Arek teraz paczki załatwia, ja sobie mam no, no, czas dobra. na to, aby Daję. kawę wypić, tutaj więc sobie wezmę tak, kilka łyków kawy, dobra, podsłuchuję Arka Daję. przez moje słuchawki i jak on no, wróci, to zaraz Dobrze, dokonczymy. kurde, no musiałem, sorry, bo czekałem na ten telefon od paczek, paczkę wysyłam do Polski i tego. Tak. no dobra, nieważne, bo nie przerwałem nagrywania, nie? Dobrze, dobrze. Wiesz, całość tam w środku. Nie? Albo się też zostawi. O 23 z paczkami przyjeżdżają. Znaczy po paczki, ładnie. Tak, tak, tak. Ym, no dopiero z wieczór wyjeżdżają, także za godzinę będą. A, no to jeszcze no. Do 12. no to tak prawie już ten, prawie wieczór, nie? No. Tak. <laughs> Dobra, Land Sound, ale... tym skończyliśmy, tak? No. No, no to ten Land of Sound, Lyric Training, Maciej Wiosna, Y, mowa o serwisie do nauki języków y, przy dźwiękach muzyki różnych przebojów, jakie znamy no i teraz jest to, ja nie będę mówił i nie będę opisywał tego, bo, bo świetnie to opisuje Maciej y, ale jest to dosyć rewelacyjny innowatorski sposób y, moim zdaniem y, obowiązkowa pozycja dla każdego, kto uczy się języków, y, obowiązkowa chociażby z tego względu że bardziej y, zachęca nas do, do zabawy niż do skupiania się na samej nauce, a co, co i jak, no to właśnie przedstawia Maciej Wiosna. Bardzo polecam, akurat ten, ten podcast każdy powinien sobie odsłuchać, każdy zainteresowany nauką języków, bo nie tylko język angielski w tym, w tym serwisie jest, ale są też, jest tam francuski, niemiecki, jeszcze, jeszcze jakieś, nie wiem, chyba hiszpański, cztery albo pięć języków do wyboru i jest to ciekawy, taki nowatorski sposób. A ja właśnie opuściłem ten podcast w tym tygodniu, ten wideokast, bo jakoś tak nie miałem okazji na oglądanie wideokastów, a z tego, co mówisz i z tego, co czytam, to jest dosyć ciekawa rzecz, ponieważ ja muszę się przyznać, że słowa piosenek jakoś bardzo trudno mi się wyłapuje sens piosenki śpiewanej po angielsku. Jak już, no to ci trochę jest Jak ją słucham powiem... wiele, wiele razy, i jak, jak sobie przeczy, przeczy, przeczytam słowa, no to jest dużo, dużo lepiej. A czasami wiesz, trudno jest mi podzielić niektóre słowa, bo są łączone w sposób taki, żeby była melodia, tak? No, no, no i, i wydaje się jak jeden wyraz, mm -hmm. nie? To zdradzę tobie tak na szybko, że wyobraź sobie coś takiego. Wchodzisz na YouTube, mm -hmm. masz jakiś tam swój przebój. I YouTube zatrzymuje muzykę w momencie, kiedy nie znasz słowa. Mhm. Yy, czyli jest to w ten sposób, że yy, pojawia się tobie tekst piosenki w, i, i masz tam trzy poziomy: początkujący, średnio zaawansowany i zaawansowany. I na początkującym powiedzmy na cały tekst piosenki masz, yy, dajmy na to 10, bo nie pamiętam ile. Yy, 10 wyrazów musisz odgadnąć. Mhm. I leci sobie piosenka i widzisz klip. Normalnie klip leci, słyszysz A to muzykę. To bardzo fajne. Na dole, to bardzo fajna zabawa. Na dole pojawia się cały tekst z wykropkowanym, brakującym wyrazem, który usłyszysz z piosenki hmm. i musisz wpisać z klawiatury. Czyli tak tak jak to go leciało. wpiszesz od... Tak, jak go wpiszesz odpowiednio szybko, to, to się klip nie zatrzyma. Jak go nie wpiszesz, to on się po prostu zatrzyma hmm. w tym miejscu. No ciekawa rzecz. Jak jest zarąbiście to zrobione i każdy, kto spróbuje raz, to po prostu będzie do tego wracał w miarę oczywiście swojego wolnego czasu. Muszę to spróbować, naprawdę jest to bardzo dobre rozwiązanie a my wracamy do, do podcastów i 9 października ukazał się wpis generalnie wpisów nie komentujemy ja ten, tego wpisu też nie skasowałem z katalogu, chociaż powinienem ale przy okazji już tego wpisu chcę tutaj Michała i, i Semko troszeczkę opierdzielić. Ja tam już... Chodzi prowadziłem... o podcast Tydzień Fotografii, tak, bo nie powiedziałeś na początku. Aha, nie, nie no. powiedziałem. Tydzień Fotografii, no... Ehe. Więc tak, ja prowadziłem już korespondencję mailową, taką bezpośrednią z autorami <śmiech> i, i prosiłem o to, aby zrobili porządek ze swoim RSS-em. No i, i, i tam była tak, że oni się zastanowią, bo przyjęli te moje argumenty, no aż w końcu odpowiedzieli, że nie, oni tak chcą, aby było. No i no i chcą, aby było, no to ja powiem teraz i tylko miarek nie, nie przerywaj sobie, wynotowałem, co jest w resesie sobie wyobraźcie. Informacja o sponsorach, zdjęcia, zachęta linkiem do słuchania y, online lub pobrania MP3, nowości wraz ze szczegółami, informacje o sprzęcie, informacje o tematach, linki do y, wszystkiego co możliwe, dywagacje, temat główny, y, wybory tygodnia, więcej o autorach, linki, Skype. G+, plus, Twitter do redakcji, uh, o ankiecie, e-mail, uh, afstopce, uh, e-mail this, email the author, uh, post to Google Boost, uh, save to Dell Eco US, uh, dig this, uh, share on Facebook, uh, discuss on the news. Im jakiś uh, settle it, uh, add to Mixi. Theority List, coś takiego, nie wiem, to tak sobie no to zapisałem, teraz że nie mogę sam się jakoś, odczytać. ad to content, to wszystko znajduje się w RSS-ie. No ludzie, nie róbmy z RSS-a takiego bałaganu. Ja was proszę jeszcze raz. RSS jest generalnie, i do wszystkich to mówię, bo już to powtarzałem wielokrotnie, RSS jest y, kanałem do informowania o tym, że się coś pojawiło. To jest informacja generalnie ma nas zachęcić do wejścia na stronę i może tam y, taki link zawierać jakiś y, plik medialny, zdjęcie jedno i coś, ale generalnie tekst powinien być krótki, link powinien być jeden i y, link do strony i to wszystko, po to jest RSS. Tim, ale oni mogliby yy. wydzielić inny RSS specjalnie na, na, na plik MP3, tak? No, ale to, ale to jest jeszcze jedna kwestia, właśnie, bo Arek mi przed, przed rozpoczęciem zwrócił uwagę, że oni jeszcze do tego wszystkiego mają problem z, z linkiem do swojego pliku pliku MP3, co faktycznie ma miejsce, bo przy drugim podcaście tam i ja miałem problemy. Przy... Który, który mi po prostu nie będzie... ściąga tego, iTunes tego nie chce ściągać. Mam no, subskrybowane, wszystko jest, niby powinno być wszystko ok, a, a nie ściąga. Dobra, więc, więc aby nie marudzić. Jest dużo tego wpisu. Ja te wpisy mogę w katalogu sobie ręcznie, tak jak do tej pory to robię, kasować tych, tych wszystkich tam sponsorów i dodatkowe informacje o autorach i, i te, te wszystkie śmieci mogę wyrzucać ręcznie. Ale weźcie proszę, Michał i Semko, weźcie pod uwagę to, że ludzie mają na przykład telefony komórkowe i teraz na takim małym ekraniku, jak się im to wszystko wyświetli, bo, bo w rss to wszystko dostaną, to to się po prostu odechciewa, nie? A z rss -a powinna być tylko króciutka informacja i to ten, który subskrybuje powinien chcieć wejść na stronę, a nie być zniechęcany. Na tą chwilę wy zniechęcacie i do tego jeszcze RSS jest nieprawidłowy, więc bardzo was proszę, abyście się tym zajęli. Dobra, zostawmy temat RSS-ów i, i śmieci, i bałaganu i tego wszystkiego. Przejdźmy do dalszych podcastów. 9 października 2011 roku bez kitu, i odcinek zatytułowany Świat pingwinów. W świat odcinku pingwinów. biorą udział Michał, Igor i Serra. Tak. Świat odcinek... z pingwinów. co? A, Świat z pingwinów, a nie Świat pingwinów. Dobrze. No nie, bo tam jest na początku o czaplach, o takim e, Ale o orłach nie ma można powiedzieć o takim teatrze. O orłach? O czym? O orłach też jest pewnie jest, ja, ja sobie włączyłem to co Beskitu puściło na początku tego swojego podcastu o czym oni rozmawiali, o tych kobietach które mają przyczepione kule do, czołu, do czoła znaczy kule w, kule, w sensie tak. te laski tak? inwalidzkie te, tak. kule inwalidzkie do czoła. to się już odmienia to się już Jezu, język, polski, język polski język polski jest ciężki i e, to wygląda bardzo ciekawie, te kobiety tańczą tak e, jakby były ptakami to naprawdę fajnie nowoczesne. wygląda balet tak, e, no i kurczę, no faktycznie jest to dosyć ciekawe i, i później co dalej jest podcaście, dalej są jadą po prostu już potem płyną e, prowadzący, tak jak zwykle płyną z, z, po prostu z absurdów, no, takie absurd, typowo tak? beskitowe, ale ten odcinek jest dosyć dobry moim zdaniem. Jak na Beskitu to całkiem dobry nawet i jest miły akcent na końcu. Ale nie powiem co, bo bym za spoilerował. No właśnie. Kto chce sobie usłyszeć jaki jest miły akcent, musi sobie pobrać odcinek Beskitu. Świat z pingwinów. Świat zrobiony z pingwinów. Wszyscy tak jak w jaskiniowcach wszystko jest zrobione z kamienia i ze zwierząt, tak świat z pingwinów, do świata z pingwinów zachęca... A Sebastian... A do czego zachęca Sebastian zachęca Guziński? Zachęca do wysłuchania swojego podcastu Tyktafon z 10 października. I do obejrzenia premiery nowego serialu Fox. w telewizji Fox. Tak. A serial ten to mega drogi serial Terranowa. No i Sebastian zachęca tu generalnie do tego serialu i opowiada o takich plusach, wymienia te plusy tego, tego odcinka, bo on obejrzał już ten pilot i opowiada o nim. Ja mam całkowicie odmienne zdanie, jeśli chodzi na ten, na ten temat, także nie będę tutaj dużo opowiadał o tym. Jeśli Sebastian was zachęci, to oglądajcie je. Ja. Ja na razie mam. No naprawdę, bardzo ciężko mi się ogląda ten, ten serial. I daję jeszcze y, szansę na dwa odcinki no co ja będzie dalej Zobaczymy. Się, że jeszcze nie oglądałem tego serialu, ale po wysłuchaniu podcastu jestem zachęcony. Jestem w ogóle fanem różnego rodzaju filmów science fiction, bardzo lubię no i teraz mam dwa różne spojrzenia tak zachęcające właśnie od Sebastiana i, i zniechęcające od Ciebie yy, najlepiej będzie się przekonać samemu jak już obejrzę jak do, dotrę do tego serialu na razie oglądam co innego niedawno zakończyłem oglądać grę o tron, jeżeli ktoś lubi seriale z klasą to wszystkim polecam grę o tron rewelacja, nie wiem Marek, czy to oglądałeś? No, no, no. dawno temu już, bo on się skończył jakoś no, tak No, skończył przed się latem. już dawno, znaczy chyba będzie dalsza część, nie? Zapowiadają. Oczywiście, że będzie dalsze, ale ja już wiem co będzie dalej, bo ja czytałem książki. No, przez... ja, ja wolę nie wiedzieć akurat. To jest lepsze, no. tak być zaskoczonym. Ale w każdym razie serial... Wiesz, to, e... wiesz to teraz zginie? No, no, <śmiech> nie powiem ci. Już tak w Retro Radio tam <śmiech> chyba było. Ale nie, mów, nie, nie mówmy o Grze o Tron, mówmy o, o filmie Terranowa. O tym, i o podcaście właściwie Dyktafon yy, y z Budziński, Budzińskiego. Yy, ja na razie, pod, jeszcze chciałem tylko tak dodać, na razie traktuję ten serial jako taki yy, yy, taki, taka, taki, taki z, zabawną, rz, zagadkową rzecz, żeby sobie wynajdywać różne nielogiczności, które tam następują. Po prostu... No, Aha, na razie czyli, jest to zabawne. No to ja to tego też nie lubię, jeżeli, jeżeli nie wiem, jest jakiś, yy, no już kla klasek yy, typu faraon i, i na niebie leci samolot odrzutowy, nie? albo tam, a aktor ma zegarek na przykład. Nie, nie, chodzi mi <głos> głównie mi chodzi o coś takiego, że na przykład, co robi człowiek, jeśli, jeżeli spadnie z czterometrowego no obrodzenia na plecy? spadnie to się, to, to jest Aha, no to to główny spadnie, bohater. to się podniesie albo wyciągnie telefon z komórki i, i zadzwoni i powie, że się połamał. Nie. Śmieje no, się, no, bo to no, jest, jest zabawne. się śmieje, tak. No w Ameryce są inne zachowania. To mnie czasami też przeryw, przeraża no, właśnie. Tak. Brak y, ludzkich zachowań w amerykańskich filmach. Kompletnie nielogiczne. Mm -hmm. Wchodzą do ciemnego pokoju, dzieje się coś strasznego mm -hmm. i reakcja jest kompletnie nieadekwatna do tego, co by było w rzeczywistości. A wiesz, wiesz jak są super przygotowani do tego świata? W tym świecie, w świecie terenowym, biegają dinozaury. Groźne tyranozaury i tak dalej, te inne wszystkie gatunki. A oni używają samochodów bez drzwi ha. tam. No, takich no to terenowych. To jest nawiązanie do Mad Maxa chyba, co? Mad chyba Max coś był. Takiego, tak no, nie, no dobra, sporo ale, ale to serial, bo my na razie ten. mnie ten serial. Ściągamy się w rozmowę o, o serialu, serial. a nie mówimy nic o, o, o dyktafonie. No właśnie, Natomiast no to, to dobrze, to, to może w ten sposób powiemy, bo, bo Sebastian wczuł się w rolę i y, y, y, przedstawił własne spojrzenie na fabułę tego serialu. Y, y, ocenił widowiskowość jego, przedstawił bohaterów, y, więc y, tym samym właśnie mnie zachęcił i zrobił dobrą robotę no cokolwiek, czy ten serial jest dobry, czy nie to może już jest kwestia gustu o których się specjalnie nie powinno rozmawiać jak się mówi, natomiast jak najbardziej podcast jest zrobiony dobrze i słuchało się tego ciekawie, prawda? No tak i od razu możemy przejść do następnego podcastu odcinka Sebastiana Budzińskiego właśnie dyktafon, którym jest bardziej kró króciutki komunikat w sumie Sebastian opowiada o swoich kłopotach tam z, z, z internetem, tak? ze stroną i tak w ogóle. Jakie miał kłopoty. No, właściwie to i nie jest podcast, to jest po prostu zostawiony komunikat, który mógłby być równie dobrze wpisem, że ma problemy ze swoim operatorem, mm -hmm. z hostingiem i tak dalej, więc żebyśmy się specjalnie nie, nie przerażali, on musi sobie z tym poradzić. Więc to nie jest. Nie jest tak. Jak jest. Jak, się, jak sobie poradzi, nadal będą showfesty, nadal będą e, podcasty, także nie mam myśli... Tak, na razie musimy to przetrzymać, idzie zima, ale będzie dobrze. Tak, będzie idzie dobrze, będzie dobrze, albo a jeszcze lepiej. Tak, a, a Tyflo Podcast jest jeszcze lepszy, no. 10 października, urządzenia Olympus dla niewidomych. Już kiedyś w ogóle taki temat był tak. w Tyflo poruszany jakiś, nie wiem, może z rok temu, ale pamiętam, że już było o urządzeniu o jakimś tam Olimpusie ze względu na, na jego dźwięki, które wydaje, znaczy można te dźwięki wyłączyć, ale Olympus wydaje różne dźwięki przy różnych akcjach, które się wykonuje, więc osoba niewidoma, nie dosyć że ma fajny układ tych przycisków, to i słyszy, co się dzieje, czy coś się włączy, czy wyłączy, tak jak my możemy sobie to wzrokiem mhm. obejrzeć. To, to ja mówię na podstawie tego, co pamiętam z poprzedniego odcinka na temat, urządzeń Olympusa dla niewidomych. A w tym odcinku? No w tym odcinku, ja zawsze z rezerwą taką podchodzę do tyflo Podcastu, bo, bo często jest tak, że tematyka mnie nie bardzo mnie, mi, mi, mnie interesuje i, i słucham z obowiązku, jak mam omawiać, a tutaj wysłuchałem tego odcinka z prawdziwą przyjemnością, bo został zaproszony gość, przedstawiciel firmy Olympus, Michał Ciesielski opowiada właśnie o historii Olimpusa, czym właściwie nie wiedziałem o tym, że Olimpus to y, głównie to jest producent y, takich ap aparatur medycznych. A tylko pobocznym y, takim jego produktem są aparaty i dyktafony. No, kto wie właśnie, czy, czy to się nie wywiązało z, z, ty, z tych aparatów słuchowych. No, głównie chodzi, o, chodzi o, tam o, o takie teraz związane z optyką yy, poniekąd yy, i z, yy, też z jakimś nasłuchowym, tak, yy, tak, bo to i ultrasonografy i yy, yy, różne takie sprzęty medyczne do znaczy laparoskopii tam czy endoskopii. Także nie, dużo ciekawostek właśnie jest opowiedziane o, o historii właśnie Olympusa, o tym kiedy powstał pierwszy dyktafon, nawet był konkurs, można było wygrać yy, dyktafon. Rób, e, rabat 50%, taki, taką zniczkę 50% na pewne produkty Olympusa. E, potem były ciekawe telefony od e, słuchaczy, bo to był podcast, który był e, audycją radiową, puszczaną w Radio N. Były również telefony słuchaczy w tym podcaście, ciekawe pytania o funkcjonalność różnych sprzętów Olympusa, o, o, o różne funkcje, o różne nowości, które nowinki, które czekają ze strony Olympusa Nas w przyszłości. Także bardzo fajny podcast, bardzo mi się miło go słuchało i polecam. Ja przy okazji jako ten techniczny i ten, który trochę musi pomarudzić, bo ktoś w podcastofonie musi pomarudzić, chciałbym zwrócić uwagę na to, że Tyflo Podcast ma wciąż problem ten nierozwiązany z linkami i pobieranie odcinków wcale nie jest normalne. No ja, ja słucham z, zawsze ze streamingu Tyflo podcastu, bo Więc nie mogę obecności. Może tak, ja nie wiem. Jeżeli autorzy Tyflo podcastu nas nie słuchają, podcastofonu, to może ktoś zna kogoś z autorów i niech zwróci im uwagę. Link, który w RSS-ie czy też ze strony się podaje link jest do pliku o rozszerzeniu PNP, <śmiech> i to wcale nie jest plik MP3. Kiedyś to było tak, że wystarczyło tego, tego PNP zamienić końcówkę na MP3, to działało, teraz to nawet takie coś nie działa. Ja nie chcę wnikać i nie chcę rozwiązywać sytuacji, bo nie wiem, kto to umieszcza, gdzie umieszcza, jak to robi, to, to wszystko zależy coś tam od czegoś, ale warto zwrócić autorom uwagę, więc jeżeli ci autorzy nas nie słyszą, jeżeli słyszą, to wiedzą, jeżeli nie słyszą, a ktoś ich zna, to proszę o przekazanie informacji aby naprawili linkowanie, po prostu podlinkowanie plików medialnych do swojego podcastu. To tyle. Mm -hmm. Jeszcze 10 października, tutaj właśnie nie ukazał się pod, w, w katalogu ten podcast, nie wiem czemu. Bo w RSS nie ma. Ściągnął mi się na RES No może, a mi się ściągnął na iPoda ten podcast. To jest Hukafon. Hukafon odcinek pod tytułem Oszty w kurę i panowie Kamaszyn i Czerczak rozmawiają o tym, co zwykle się rozmawia w hukafonie, czyli o tym, że jest pewna społecznościówka, do której trzeba wysłać kupę i zapłaci za to półtore tysiąca euro, żeby do tej społecznościówki się zapisać. I na czym to dalej polega, to sobie musicie sami posłuchać bardzo dużo ludzi już należy tam wysyłają swoje kupy i płacą za to półtorej tysiąca euro i to jest podobno tanio no taki ekskluzywny klub można by powiedzieć no i co jeszcze o tym jak zrobić żeby kura leżała do góry nogami i się nie ruszała to samo można zrobić ze świnią, kotem i psem o tym jak to zrobić właśnie też panowie rozmawiają rozmawiają o takich dziwnych nagrodach Nobla, nieprawdziwych, takich LG Nobel to się nazywa, gdzie ludzie prowadzą badania nad rzeczami, których normalni ludzie, normalni ludzie nie badają. No i też są różne przykłady yy, tych nagród. Jakieś czytałem o tym yy, i też pamiętałem, miałem kiedyś nawet ochotę zrobić o tym podcast, o tym jak jakaś babka robiła badania na temat tego, że krowy, które mają imię, dają więcej mleka niż te, które nie mają. Takie coś było. No, robili mhm. kiedyś takie badania różne, ciekawe, typu puszczanie muzyki jak, symfonicznej. Jak, jak, jak mówiłeś do, kro, do krowy Mućka, to nadała ci więcej mleka niż jak nie mówiłeś no, no, do niej a, Ale mówię, no, puszczali muzykę symfoniczną i rockową i też stwierdzili, że jeżeli jest ta klasyczna muzyka na instrumentach rodem z jakiejś filharmonii, to właśnie też jest więcej mleka i lepsze mięso i w ogóle jest super nie? I, i wiążą mm. krawaty tymi swoimi kopytami także to są, to są bardzo mm. potrzebne w katalogu, w katalogu hukafonu nie było, ale no, znaczy ty omówiłeś, ja nie wiedziałem, że, że jest że się ukazał, bo się nie pojawił mm. ani w moim czytniku ani w katalogu RSS skopany, panie Marcinie no tak. dobra, no to teraz ja przejdę dalej, bo tobie nie wypada, 11 października, czyli kolejny dzień, omawiamy, 11 października rozpoczął Alek Trendowski, mój tutaj współprowadzący, tym razem z podcastu Ruszaj się Bruno, bo Alek też prowadzi kilka różnych projektów, nie wie, którą srokę, Prowadziłem. Którą srokę złapać za ogon, nie, no nadal prowadzisz Przemkiem na przykład. No tak, ale na razie to jest Aha, zawieszone. No, że... Co ma wisieć, nie utonie, jak mawiają. Yy, tym razem 15 odcinek, odcinek drogi. Odcinek z drogi bym powiedział raczej, bo z drogi yy, jest nagrywany. I tam masz dziwnych dosyć yy, typków yy, razem ze sobą w samochodzie, bo... Yy, no dobra, właściwie nie mówię do ciebie, tylko mówię do, do słuchaczy, więc tak. Yy, Jadam sobie trzy typki y, samochodami, jem, samochodami chciałem powiedzieć, jednym samochodem. Ja nie, to nawet nie jest samochód, to jest, y, jak, jak to określiłeś, taczka na kółkach i y, y, ta trójka typów, tam jest hipster, Steven, y, no Alek nie wymyślił sobie eksywki. Wymyśliłeś sobie czy przeoczyłem? No Alek to ale, ale nie ja. wymyślił sobie eksywki. no. Ja, ja. No, także ja, ale nie ja, tylko on. I opowiadają na przykład o dynastii i w tle leci sobie muzyka z dynastii, kto nie wie, to niech posłucha. Poruszane są takie kontrowersyjne, jak na XXI wiek tematy no, o pedałach, no, żeby to poprawnie politycznie. Chodzi Poprawnie politycznie, żeby było. No, a generalnie w podcaście: o czym? O filmach drogi, tak? Bo jest to podcast z drogi, o filmach drogi i troszeczkę o książkach drogi, o jajkach na twardo też tam można posłuchać, o penisach można posłuchać, o starych kinach nawet. Ja też pamiętam stare kino z mojego dzieciństwa. Taki mix taki ten, po prostu. Tak, ale chcę się podzielić teraz. Było takie kino, gdzie krzesła normalnie stały. I to było normalne kino. I, ten. I pamiętam, że to było piękne w tamtych czasach i to zapewne potwierdzisz, że y, ustawiały się do kin kolejki i było problemem dostać bilet na odpowiedni seans, a kina za, zawsze były Dokładnie. pełne. Zawsze były pełne. I ja, I ja nie mogę pojąć tego, dlaczego teraz jest pusto, dlaczego te ceny biletów są windowane tak bardzo w górę, gdzie komu to przeszkadzało, panie? No, to przeszkadzało? I kto za to płaci? Pan płaci? No. Ani płaci? No. A w kinach no. były takie rzeczy puszczane jak, wiesz, no, droga na Ostrołękę. Tak. No. Tajemnica zamku w Karpatach. <laughs> I kina były pełne. Hmm. No, więc w odcinku Ruszaj się Bruno, numerek 15 można sobie posłuchać o takich właśnie fajnych rzeczach, co tam jeszcze mówiliście? Mówiliście coś jeszcze? O pedałach już mówiłem. Aha, o brodzie maszyna można się dowiedzieć też No, ma różne rodzaje no, brody no. A tak w ogóle, to chcę się zapytać, dostałeś w końcu ten mandat, czy nie? Nie wiem, bo jeszcze adresu nie zmieniłem na swojej rejestracji na, tym, na, na swoje Aha, papiery. czyli na stary adres poszedł mandat jeśli, jeśli już to do e, to się nie ma co, co martwić. No właśnie. No właśnie, no. ten adres kurczę, powinienem zmienić. A kto za to płaci? A to już. No właśnie, kurczę, Ja może zapłacę <laughs> za to. Zachęcamy do wysłuchania arka. Mm. Tak. W ogóle ostatnio jest dużo ciebie. Nie dużo? Nie. Robisz nie za to, siebie nie i za brata. To co zawsze. No muszę, ktoś musi w rodzinie pozostawać tak. I, tym. Inaczej no się udusi. Dobrze, jest 11 października. Przechodzimy dalej. Napisy końcowe Spokojnej Śmietana. Dalej po prostu z. A, właśnie. Nie dalej, tylko rozpoczynają jakby nowy cykl swój, bo Spokojnej Śmietana. Nagrywają podcasty o filmach trzymając się pewnych cyklów. Wymyślali sobie różne takie cykle cykle. Ostatnio był amerykański koszmar cykl, a teraz zaczęli taki cykl o polityce. Nie pamiętam, jak nazwali ten cykl. Yy, satyra polityczna. Chodzi o... Satyra polityczna. Chodzi o to, żeby... Yy, omawiają tam filmy, które mają... Dysta z, z dystansem pokazują politykę, z taką... Nie wiem, właśnie z takim przymrużeniem oka. I na pierwszy swój podcast, z tego cyklu wzięli film Charlie'ego Chaplina, dyktator z 1940 roku. Ja, to jest bardzo znany film. To chyba nie, nikomu nie należy przedstawiać tego, bo każdy pamięta sławny taniec z kulą ziemską Charlie'ego Chaplina w tym filmie. Yy, wielokrotnie już powtarzany w polskiej telewizji. No i panowie właśnie opowiadają o tym filmie. Tam yy, nie wiem już, któremu bardziej się podobał, a któremu mniej, czy spokojnemu, czy śmietanie. Tam w każdym razie były głosy ich trochę podzielone. Tak, no generalnie oni próbują rozgryźć, czy dyktator jest komedią, czy jest parodią, czy groteską, czy może dramatem na, na temat samej II wojny światowej. No i właśnie zauważają kilka ciekawych rzeczy właśnie, jak Amerykanie wtedy widzieli III Rzeszę. Czy widzieli tak naprawdę to zagrożenie, które było, czy po prostu traktowali to lekko. No chyba, chyba jednak ja się zgodzę z tym, że, że Amerykanie... Traktowali ta, to zbyt lekko. Tak, no coś się działo gdzieś daleko, za wielką wodą. W tamtych czasach nie było jeszcze ani takich rakiet, ani samolotów. To było naprawdę daleko i, i nikt nie myślał o tym, że jakaś bomba wybuchnie w Ameryce z tego powodu. Amerykanie jak zwykle prowadzą wojnę nie na swoim terenie, tylko na czyimś terenie I, i tak było wówczas i wydaje mi się, że oni mogli się z tego śmiać, bo to było obce. Dla nich wszystkie wojny były tak naprawdę... No nie, nie wszystkie, bo tam swoje mieli też, nie? Tam... Północ, południe w Ameryce, no ale, ale te takie poważniejsze wojny, które, które są dla nas bardziej istotne, no to, to z punktu widzenia Amerykana to, to nie było nic wielkiego jednak. Tam wojskowo. Z wojskowego punktu widzenia to może tak, no ginęli ludzie, żołnierze, statki i, i tak dalej, ale dla przeciętnego Amerykanina to, to wyglądało to tak, że, że to były informacje w gazetach czy w telewizji to wszystko, podczas gdy cała Europa była powalona w gruzach. No. Więc Dlatego właśnie wydaje mi się, że, że, że zgadzam się z autorami napisów końcowych, że, że to mogło być właśnie postrzegane tak troszeczkę z przymrużeniem oka i na tej podstawie właśnie y, oni ocenili film Dyktator, że to może być taka troszeczkę groteska. Aczkolwiek ja się kompletnie z chłopakami nie zgadzam na temat przemowy końcowej, która moim zdaniem jest w wykonaniu Czeplina po prostu istnym majstersztykiem. Jedyne, co się może nie podobać w tej przemowie końcowej, no to ten moral, ten amerykański moral, coś, co mnie denerwuje w każdym jednym amerykańskim filmie. No to właśnie oni głównie tego moralu, się No, do Chaplina, ten moral, to, to, to, jest, to jest tragedia, nie? ale, ale sama, samo aktorstwo w wykonaniu Chaplina jest po prostu wyśmienite. No tak, dobrze, lecimy z następnym dniem, następnym, tak, następnym dniem, 12 października i znowu Martina Le Lechowicza i podcast, tym razem Odwyk, Odwyk, który ten odcinek w Odwyku traktuje o proroku i proroką nie, o prorostwach, to nie, głównie o prorokach, tak? Tak generalnie o, o prorokach, kim, kim są prorocy, objaśnienie właściwie tego wszystkiego co robi, czy, no. co trzeba zrobić, żeby być prorokiem i, i kto jest, a kto nie jest I, no, no i jak to z prorokami było w przeszłości, jak to czy potrzebujemy w dzisiejszych czasach proroków. No to właśnie odpowiedzi daje nam Martin, którego trzeba posłuchać. Odwyk to jego jeden z jego lepszych projektów moim zdaniem i i zawsze z miłą chęcią wracam do słuchania tego podcastu. No, ja też mogę polecić. Ten odcinek nie jest akurat mocny, jeżeli chodzi o odwyki, ale generalnie, jeżeli chodzi o różne projekty Martina, no to odwyk jest jego najlepszym projektem, tak uważam. Natomiast w samym odwyku ten odcinek należałoby należałby skwitować jako jeden z takich słabszych aczkolwiek i tak warte odsłuchania. No tak. A, nad... a nadal y, trzymajmy się w, y, w takich no, biblijnych, w biblijnych klimatach. Święty spokój. Święte tematy, święty, święty spokój. Skokój. Tak, tym razem no, nie, nie będzie biblijnie. Bartek... Y, wypuścił odcinek 15 swojego podcastu pod tytułem właśnie Święty Spokój. Podcast nosi tytuł, odcinek nosi tytuł wyborczo-reprezentacyjny. Ja od razu się tu przyczepię do, do tego podcastu, bo ja nie przesłuchałem go w całości. Może Bartek tam dużo ma racji, opowiada o wyborach, o tym, dlaczego y, fajnie by było oddać, dobrze jest oddać nawet y, nieważny głos w tych wyborach, ale żeby oddać. Ale no, zmęczyło mnie strasznie odgłosy takie poboczne, ponieważ Bartek przy nagrywaniu tego podcastu opróżniał bezwstydnie zmywarkę. No i no to jest po prostu brak szacunku dla słuchaczy na, mo na moje. No bo, bo te odgłosy stukających talerzy co chwilę, głośniejsze niż głos prowadzącego, to jest niedopuszczalne według mnie. No czasami to może drażnić. Ludzie sobie nie zdają sprawy z jednej rzeczy, że y, wszelkiego rodzaju nagrywajki są zoptymalizowane, znaczy może nie wszystkie nagrywajki, ale te tańsze są zoptymalizowane pod kątem głosu ludzkiego i pod kątem y, częstotliwości y, środkowych czyli mniej sopranów, mniej basów a więcej, więcej środka I, i takie częstotliwości też mają y, sprzęty kuchenne który, którymi się rzuca szasta i, okay. i to się później przebija gdzie nam podczas nagrywania się wydaje że, że to nie będzie aż tak głośne to później w samym nagraniu to y, gdzieś tam ale naprawdę w, w, w ciągu chyba miesiąc minął od ostatniego odcinka lub coś koło tego w ciągu ostatniego miesiąca autor nie znalazł czasu innego niż nagrywanie podcastu w czasie opróżniania zmywarki? No wiesz, no dobrze, że chociaż tak. Ja już też nagrywałem w różnych momentach, w różnych miejscach, czasem w samochodzie. O, słuchaj, no wymieniając żarówkę w samochodzie na przykład, nie? No, wtedy sobie też zrobię. ale wymieniana żarówki w samochodzie była akurat. Y tematem te, tego podcastu no wiesz, wymiana żarówki stała się tematem yy, aczkolwiek yy, no wiesz, no, no wykorzystałem gdyby, te, tematem, gdyby, gdyby tematem podcastu była, było opróżnienie zmywarki to o, owszem głosy so, odgłosy są pożądane ale temat w ogóle nie miał związku z opróżnieniem zmywarki tak jest, czyli stanowczo mówimy odgłosom z kuchni zmywarek nie tak i odgłosom paszczowym też mówimy nie Jedzenia. No różne, wszel wszel wszelkie, tak, wszelkie odgłosy paszczowe. Yy, a, co, a tak w ogóle wracając do, do samego odcinka, to chciałbym powiedzieć, że yy, na samym początku pojawia się ruskie Disco Polo. I, I ja w tym momencie myślałem, że zakończę odsłuchiwanie, ale yy, na szczęście to nie było radio, tylko to był podcast, więc trzy minutki sobie przewinąłem i, i później już posłuchałem, co autor ma do powiedzenia. No i o tych wyborach, co już Alek powiedział, też troszeczkę o reprezentacji polskich w piłce nożnej, pomarudził na, na, na to. Nie, nie tyle na piłkarzy, co na reprezentacji, warto chyba treści posłuchać tego podcastu, biorąc tylko pod uwagę, że, że są te odgłosy, które mogą być nieprzyjemne, jeżeli ktoś słucha na głośniej tego na słuchawkach. No, a na koniec autor puszcza nam, w przeciwieństwie do ruskiego Disco Polo, puszcza nam już inny utworek, który Disco Polo nie jest i nie potrzeba go przewijać, za to można wyłączyć. No I, I tak się Święty Spokój skończył. Wcale to nie był Święty Spokój, szczególnie na końcu nie ma Świętego Spokoju z tym utworkiem. Ja nie, nie, tak mówię, nie słuchałem do końca. Więc może przejdźmy już do następnego podcastu a jest nim Tyflo Podcast, ogłoszenie konkursowe. Jest to krótki odcinek, 10-minutowy. jak samo to, to jest coś rodzaju komunikatu, jak sam tytuł mówi, ale jest y, bardzo ciekawe. Ciekawa rzecz, bo mi coś się przypomniało w związku z tym y, krótkim odsłuchem. Y, y, konkurs w ogóle dotyczy czegoś takiego, jak y, audiodeskrypcja. Audiodeskrypcja to jest technika narracyjna, która pozwala osobom niewidomym oglądać filmy. I jak to wygląda? Ja kiedyś właśnie przełączałem kanały tutaj w angielskiej telewizji i zobaczyłem taki film, właśnie, który miał nałożoną tą audiodeskrypcję. I to polega na tym, że narrator dodatkowy czyta, co się mówi, opowiada w. Przerwach, co się w tej chwili dzieje w, w, w danym filmie. Opowiada jak wygląda dana sytuacja, kto z kim rozmawia, kto gdzie wszedł. Wszystko to dodatkowy narrator opowiada. I to jest bardzo ciekawe moim zdaniem. I konkurs. Konkurs polega na tym, że trzeba napisać jaki film powinny obejrzeć osoby niewidome czyli taka propozycja wydać, wysłać propozycję i w ten film będzie potem poddany właśnie audiodeskrypcji. No takim odpowiednikiem tego, o czym mówisz, jest są napisy do filmów dla niesłyszących, niesłyszących. osób. No tak, do, dokładnie. I to jest właśnie pod, podobnym stylu zrobione. Tu w Anglii to już jest to dosyć szeroko stosowane, nie wiem czy zauważyłeś to. Tak, często, tak. często się do, spotyka takie filmy wchodząc przez audio, przepraszam, przez telegazetę na, na, ten, na, na, na ten sam kanał, tylko że, że inaczej. Tak jak się dostaje napisy do filmów, tak i można wejść i dostać film taki już po audiodeskrypcji no ja powiem, że w Anglii akurat system napisów to jest bardzo mocna strona, zresztą w ogóle a angielskie media to jest bardzo mocna strona, ale napisy, wyobraźcie sobie jakieś w wiadomościach takich na żywo Ta, no 95% wszystkich programów które są w telewizji mają napisy włączając w to wszystko co jest na żywo wyobraźcie sobie na żywo są, pojawiają się pojawia się tekst niesamowite, jak ktoś szybko musi pisać. Zauważyłem, że tam y, są... Y, jest to w jakiś taki ciekawy sposób zrobione, że się wpisuje głoskami, że nie wiem, ten, ten, ten kto wpisuje tekst, on, on wpis, wciśnie jakiś tam jeden to klawisz czy pisze. coś i, i pojawia mu się pół słowa i on później leci dalej. I, i czasami jest tak, że, że zrobi błąd i widać, jak się cofnie. Y, mm -hmm. Cofnie jeden wyraz i, i pojedzie dalej, ale to jest z tak niesamowitą prędkością robione, no... No, wyobraźcie sobie, my oczywiście rozmawiamy, nie, a ktoś potrafi to w tym samym czasie. Oczywiście, pisać. nie jest to w 100%, ja, ja, ja zwracałem na to uwagę, to nie jest w 100% na, e, słowo w słowo na, napisane to, co dany człowiek powiedział na żywo, nie da się tego, nie, nie ma takiej możliwości. Nie, nie, są, są gubione, ale, to prawda. Ale, ale ne, sens i najważniejsze po prostu słowa są, wszystko jest e, jak najbardziej zbliżone do tego, co było w rzeczywistości powiedziane. No, także, że po tym jest... No i tutaj też jest też układ strony ludzi niewidomych, czyli audiodeskrypcja, która też jest na wysokim poziomie topanki. Dobrze. Zeszliśmy z tematu. Mieliśmy a. tylko mówić właśnie Tyflo Podcast o tym konkursie właśnie opowiedział. A my lecimy dalej z przeglądem. I 12 października pojawił się umierający na własne życzenie Maciej, który kiedyś lubił chorować, a teraz odczuwa ból brudu pod paznokciem, jak to sam powiedział... Ja myślałem, że bólu istnienia. A to pewnie też, to pewnie też. W odcinku o numerku już 114 wieje chłodem Maciej Skwara z podcastu Bez Nazwy. I... Tak, tak no i skoro on już umiera, no to z tego... Tytuł roz, rozgadał się na temat chorób właśnie, jak to się umiera. Na chorobę to nie jest najlepiej umrzeć, umrzeć chyba, no ale to nie. on się troszeczkę inaczej rozgadał. No i nie tylko ten temat porusza. Wraca też do dzieciństwa i zastanawia się, czy dzieciństwo jego córki, czy też córek jest takie samo jak dzieciństwo jego własne wiele lat wcześniej. No i dochodzi do pewnego wniosku, którego wam nie zdradzę. No ale też dochodzi do, do wniosku, że iPhone y, słabo się podciera, że lepiej gazetą. No tak, ale to też nie powiem w jaki sposób do tego y, doszedł. <gry> Empirycznie. <gry> ja te, przy tej okazji powiem, że kiedyś było rzeczą normalną, że wychodząc z domu znaczy, zależy kto w jakim środowisku przebywał, ale i zależy czego się w szkole uczyło. Ja chodziłem do zuchów i nas tam nauczyli tego, że wychodząc z domu, bierze się y, troszeczkę papieru toaletowego ze sobą. I, i to było jakieś takie, takie normalne. Teraz już ja tego nie, nie robię. Ja ale nigdy tego nie robiłem. No, ja teraz już tego też nie robię, ale kiedyś, kiedyś to było naprawdę całkiem normalne i kilka razy mi się zdarzyło, że to się przydało. I, i ten... Używałem różnych rzeczy. W zamian. No, w zamian. to liście się używa, nie? I to było też takie. No, tylko trzeba uważać jakie. No w, w, w, Czasami też liści nie ma. Żeby nie popuły, żeby, żeby nie pocięły i żeby nie poparzyły. Tak, tak. No, ale wyobrażasz sobie iść ten w iglastym lesie i żadnego listka nie znaleźć? A to, a to pech. <laughs> to wtedy możesz, tak jak pies, wiesz, pies czasami siada, tylne łapy wtedy na siedząco do góry podnosi, a przed nimi jedzie, nie? No, i wtedy wyciera to wszystko. <laughs> po pia po piasku, po piasku, no. Także jest sposób, trzeba się od psów nauczyć. No dobra, ale to, to jest rada dla Macieja akurat, żeby nie musiał psuć swojego telefonu. I co, i on tam jeszcze o polityce chyba mówił, nie? analizuje ordynację wyborczą w Polsce o ile dobrze pamiętam wiadomo, no, no że jest do dupy, także nie będziemy się tym rozwodzić i przejdziemy no. do następnego podcastu a jest nim właśnie tydzień w fotografii, o którym wcześniej wspomnieliśmy i tym razem jest to podcast, nie wpis 29 9 odcinek 29 tydzień fotografii i jak zwykle w, w tygodniu fotografii dużo, dużo ciekawostek nowości sprzętowych, obiektywów aparatów body, niebody natuk jest straszny tych wiadomości o nowościach na początku, potem panowie przechodzą do takich tematów głównych a mianowicie co robić, żeby aparat na przykład w zimie nam nie marzł ja tak się nie do końca zgodzę z tą radą że po przejściu zimą, idąc na zdjęcia wracając z takich zdjęć z mrozu do domu tam ktoś polecił, żeby wziąć i, i dekle, pootwierać y, dekel z obiektywu i y, otworzyć y, komorę od baterii. W żadnym wypadku, po przyjściu z dworu zimą, po prostu nie tykajmy torby. To jest, to jest najlepsze, co można zrobić. Nie otwierajmy torby od aparatu. Bo ona ma tę swoją temperaturę tak. stałą i ona powoli będzie dostawać tą temperaturę, tą, którą jest w domu, tak? Tak jest, tak jest. Aparat musi się z powrotem, znaczy temperatura wewnątrz torby musi się zrównać z temperaturą, jaka jest w domu. Bo to, że sobie ktoś dekielek otworzy czy nie, to powiedzmy w jednym miejscu pomoże, ale w jednym miejscu. Natomiast wszystko, co jest wewnątrz aparatu się skropli tam w środku, tam gdzie nie można dotrzeć tam gdzie nie, nie jesteśmy w stanie tego wytrzeć i nic z tym zrobić, więc y, nie stosujmy się do tej, do tej porady bo, bo to jest naprawdę porada, która może nam zniszczyć sprzęt no tak y, jeszcze było, takim, jeden z głównych tematów były zdjęcia ciążowe i to y, panowie potraktowali tak trochę po łebkach ja się nastawiłem na ten temat, bo widziałem wpis będzie o, zdję o zdjęciach ciążowych a nie dowiedziałem się praktycznie niczego no, to a prawda. mnie interesuje akurat ten temat jako że moja żona jest w stanie takim i ja mam ogólnie problem z robieniem zdjęć portretowych i myślałem, że dowiem się jakichś trików, a nie dowiedziałem się no ja, ja się próbuję coraz bardziej wciągnąć fotografię portretową, bo niektórzy wiedzą, ja bardzo, bardzo lubię fotografię i już dosyć zaawansowanym jestem, jeżeli chodzi o gdzieś tam pejzażowe różne sprawy. W makro się nie bawię, ale teraz mnie interesuje właśnie portret i, i zaczynam skubać ten temat powolutku, czytam różne rzeczy i, i, i chciałbym się nauczyć. Niesamowita rzeczy, właśnie ludzkie twarze to jest coś pięknego, a, a też liczyłem na to, że w podcaście o fotografii ciążowej będzie gdzieś ten temat ruszony, temat robienia zdjęć ludziom, a faktycznie, no, został zignorowany wręcz. Temat został podjęty przez jedną osobę, nie, nie pamiętam przez kogo, a, a druga osoba to zignorowała i praktycznie przeszła bez echa. Więc podcast, ten odcinek taki sobie, więc przejdźmy do następnego dnia, a jest nim 13 października i podcast Videocast. Ostatnio właśnie Maciej Wiosna nas raczej wideokastami. i Land of Sand, kolejny w tym tygodniu. I tym razem inny program poleca Tłumacz Lingro Rewolucja w edukacji, tak jest zatytułowany. Ja obejrzałem trochę tego wideokastu i no dosyć ciekawa, to jest taka aplikacja w sumie. Przez pewną stronę można oglądać inne strony i wyrazy, które nie rozumiemy, które w języku, mnóstwo jest języków właśnie, możemy sobie wybrać i wyrazy, w których nie rozumiemy Wystarczy, że zaznaczymy sobie i powstaje, od, od razu mamy tłumaczenie. Nie, nie musimy przechodzić ze strony na stronę, skakać, y, słowników szukać, y, tłumaczeń, tłum, Google tłumaczy coś takiego. Jednym kliknięciem sprawdzamy sobie dany wyraz i dalej czytamy w, w języku takim, jakim się uczymy, czyli przykładowo angielskim, czytamy artykuł po angielsku. Kiedyś pamiętam był podcast o tym, on opowiadał to w podcaście, jeden z pierwszych podcastów właśnie Land of Sand, a tym razem pokazał to właśnie na wideokaście. Mhm. E, no tutaj specjalnie rewolucyjnie, aczkolwiek pewne osoby, które nigdy się nie spotkały z takim rozwiązaniem, mogą być zainteresowane właśnie takim tłumaczem i całe strony można przetłumaczyć dosyć dobrze. Ze swojej strony powiem, że są wtyczki, na przykład do Firefoxa, które tłumaczą, robią tą samą sprawę, czyli nie potrzeba wchodzić nawet na żadną stronę i po kliknięciu na, na jakiś tam wyraz się pojawia tłumaczenie, bądź też po kliknięciu na jakiś wyraz zostanie on wypowiedziany, bo czasami to też się przydaje, aby usłyszeć, jak się takie słówko wypowiada. Więc różne wtyczki to załatwiają. Yy, I co, no, Land of Sand jest drugim w tym tygodniu podcastem, yy, wartym, wartym uwagi, ale ja je jeszcze raz tutaj zwrócę uwagę wszystkim, którzy chcą się uczyć języków na ten poprzedni odcinek, bo ten, ten o klipach muzycznych, bo, bo tamten naprawdę jest, tamto rozwiązanie jest warte, warte uwagi. I dalej, lecimy także 13 października, pojawił się po chyba dłuższej przerwie podcast Sonda XXI wieku, minimal ze szwancelotem to prowadzą, i tematyka, jak tutaj przeczytajmy sobie w tytule do odcinka, jest S3E3, telefony komórkowe z systemami operacyjnymi i bezsystemowe. Ale szwan, nie było nie było tego, no się nazywa Szwancelota. Szwancelota, tak. Nie? Nie. Były. No jak ten gość się nazywa? Ojejka, zapomniałem. Bardzo się często udziela w, w kontestacji i ma chyba swój podcast ten o tym. No, ojejka no, na B, no nie pamiętam, no przepraszam Pania. Nie, nie, o piwie, yy, coś takiego bardzo skomplikowane, bardzo skomplikowane yy, ksywem ma. Papa, a to nie było na B. Nie. nie było skomplikowane. Dobra, ten to przepraszam, to, to ja nie wiem, kto w takim razie doprowadził. Jestem nieprzygotowany w, pod tym kątem. Nie, nie pamiętam. W każdym razie autorzy rozważają sobie dość technicznie na temat tego, czy, czy lepsze są telefony takie czy inne. I jak to wygląda, właściwie, nowoczesny rynek telefonów, wydaje mi się, że. Ja, ja przesłuchałem całości i wydaje mi się, że ten podcast będzie się niektórym osobom dłużył, więc tu akurat polecam jedynie tym zainteresowanym, którzy lubią tą tematykę. To nie jest podcast dla każdego. No właśnie, dosyć hermet hermetyczna jest ten dialog, także kto nie, się nie zna za bardzo na tym, to, to natłok różnych określeń może trochę przytłoczyć. No tak, czyli po prostu ktoś może się zniechęcić niepotrzebnie. Akurat y, dlatego mówię, ten odcinek mogą sobie odpuścić osoby, które nie są zainteresowane y, tym, żeby się dowiedzieć, czy, czy w ich telefonie jest jakiś symbian, czy y, coś tam i jak to działa. A dalej mamy coś, czego dawno nie było, bo już wiele miesięcy nie ukazywał się. Y, jeszcze tylko się upewnię, czy, ja, ten, czy mi sam nie wskoczyło. Nie, nie wskoczyło. Y, wiele miesięcy nie ukazywał się Ernetcast, bo o nim mowa i Łukasz Iliaszewicz w numerku 16 dziękczynnym. Co robi, Alek? Przypomina o sobie przede wszystkim. To jest powrót Łukasza Iliaszewicza do, do podcastowania, bo długie, po długiej, długiej przerwie i opowiada o tym, dlaczego i komu dziękuję za to, że zachciało mu się znowu nagrywać, tak? Tak, no ale bez żadnych obietnic mówi, że, że nie chce niczego obiecywać. Podziękował w każdym razie za subskrybentom swoim, którzy dają mu, gdzieś tam pokazują mu, że, że są zainteresowani. Przeprasza też za niespełnione obietnice, bo kiedyś obiecał się czymś, jakimś tematem zainteresować i, i go nie zrealizował, więc za to przeprasza. Taki odcinek może nie w jego stylu, bo, bo bardziej wyszło audioblogowo i jak sam mówi, oswaja się po tych wielu miesiącach ponownie ze swoją nagrywajką. Tym razem jest to Zoom H1, nie wiem co było wcześniej. E, chyba to jest Zoom H1, on chyba na początku o tym tak, powiedział. Tak, Zo Zoom H1, na nowym sprzęcie nagrywał Łukasz. Tak. Tak, no. no dla mnie właśnie, wiesz, nowe sprzęty i Zumha 1 to mi tak nie pasuje. h 1 to jako stary by pasował. Ja pasuwało. mam nadzieję, że Łukasz jak dalej będzie prowadził Ernest Cast, to pociągnie rozpoczęte dawno temu opowiadanie dzieci Frankensteina. No to on właśnie powiedział, że. No, przepraszam, <śmiech> że nie pociągnął, ale, ale może pociągnie. no. <laughs> Dla tych, co nie znają w ogóle Łukasza Eliaszewicza i jeszcze nigdy nie słuchali Castu, no to chcę zachęcić, bo w 15 poprzednich odcinkach on nas przyzwyczaił do swoich felietonów. To są zazwyczaj krótkie odcinki. Właśnie to są takie, A. taki podcast felietonowy. Mhm. Ale, ale są z treścią, każdy mhm. odcinek jest z treścią, są dobrze przygotowane, są w ogóle głosy Łukasza Eliaszewicza, to jest typowy głos radiowy, więc niektórzy niech się nie zdziwią, jak, jak będą słuchali tego, co wernetkaście usłyszą. Ale jest to typowy, normalny podcaster, który po prostu został obdarzony takim głosem, a no dla tych, którzy nie znają go, mogę powiedzieć, że, że chętnie pomoże, zrobi jakieś tam swoje wstawki, wystarczy go zapytać, poprosić, jak znajdzie troszeczkę czasu, to, to chętnie tego swojego głosu typowo radiowego użyczy, co na pewno będzie dobrym urozmaiceniem dla innych podcasterów. No tak no więc tutaj y, cieszymy się, że Łukasz Iliaszewicz wrócił na właściwe tory y, on właściwie to tak, no opowiedział no, o tym, że się przeprowadził, bo niektórzy nie wiedzą y, z Polski się przeprowadził tak jak w naszym hymnie jest z ziemi włoskiej do Polski, a on troszeczkę inaczej bo z ziemi polskiej do Anglii czy też do Szkocji wręcz nawet y, no, ale się przeprowadził, ale ja mam dygresję no, co? i o Ciwne. makaronie jeszcze mówię dobrze lecimy dalej. Trzyna... No właśnie, to, a, a to już wiedziałem, <laughs> dlaczego z ziemi włoskiej do Polski. Tak, Polska. właśnie, dlatego, o właśnie, lubi makaron włoski. No to jest makaron, już nawija na no uszy właśnie. makaron. I 13 października również e, następny podcast ze stajni Pichonta, gdzie Pichont wraz z Rydzem i Rabą nagrywa podcast hip-hop, a w tym odcinku opowiadają o hip-hopowych ciuchach, o tym jaki to dobry interes jest dla hip hopowców, co się nosi jak to kiedyś było, czy jak, był, jak były trudności jak to startowało wszystko, jak rozwój rynku tego ciuchowego w hip hopie co powinien nosić prawdziwy hip hopowiec, czy tam raper jakie są trendy, mody co wchodzi, co wyszło jakie były w Stanach Zjednoczonych bardzo długa audycja i bardzo Ciekawa taka. I Rydzu. Dowiemy, dowiemy się też przy raba. okazji, że Pichon był kreatorem hip-hopowej mody. A tak. koszulę w kratę z, pod, z podszewką to A. w całej Polsce jako pierwszy wprowadził, tak? Że ten, ten... Ciekawe się nie spotkałem tróżnicz... tam Pichonta kiedyś na, na skrze, nie wiem, czy on na skrze handlował. Yy, oj, znowu mi dzwoni telefon. Przyjechali. Właśnie, przyjechali. że poprowadź dalej o tym hip-hopie no to ja sobie dokończę dalej o hip-hopie Arek zaraz wróci i co, i, i tam także dowiemy się czymś, jak odróżnić dressa od hip-hopowca jak w ogóle powinien wyglądać rasowy hip-hopowiec o emblematach i o szpanie się też dowiemy o całej tej branży ciuchów i, i czy to ciuchy reklamują inne rzeczy czy inne rzeczy reklamują ciuchy bo to nigdy nie wiadomo no zdradza nam też Pichon, że zakłada czasami dres na piżamę i w taki sposób idzie do sklepu, więc ci, którzy mieszkają w Warszawie i zobaczą Pichonta, to niech tam sprawdzą, jak on będzie w dresie ubrany, no często chodzi, ale jak już będzie w dresie, to niech zaglądną mu przez nogawkę, czy piżama nie będzie wystawać. No i co? Szczerze mówiąc przy tym podcaście, bo to jest kompletnie nie moja tematyka, hip-hopy i tego typu muzyka to, to jest coś, co może nie istnieć jak dla mnie. Przyznaję się szczerze, po 30 minucie moje skupienie spadło do takiego niskiego poziomu, że łapałem się co parę minut, że nie słucham już. Nie słucham chłopaków, co oni mówią i... I zdecydowanie moim zdaniem to było za długo. No, ale no, nie każdy musi mieć akurat takie podejście i być może kogoś zainteresuje ten temat na tyle, że, że te tam ile to było? 67 chyba minut. To 67 minut słuchania o ciuchach w hip-hopie wcale nie będzie za długie. No, jak dla mnie to było mocno za długie i no czasami ciekawe nawet, ale to chyba też ukierunkowane bardzo, bardzo na, na wąską publiczność. I co dalej? No i został nam ostatni podcast do omówienia. Słyszę już, że się krząta Alek, jestem, jestem. więc poczekam Czy na Czy mówić o radiu SSK? Nie, nie, nie zacząłem jeszcze, ale właśnie miałem zamiar rozpocząć, tylko słyszałem, że się krzątasz, więc dam tobie zakończyć nasz podcastofon, bo to jest ostatni odcinek dzisiaj do omówienia. 20, ja, ja tylko zapowiem, a ty powiesz dalej chociaż ja też słuchałem, może się tam wtrąca gdzieś 28 odcinek Marzenia i Koszmary Radio SK Hubert Spantowski i Łukasz Skóra tak, znowu Mando ma gościa Łukasza Skórę po raz chyba drugi albo trzeci, już nie pamiętam dokładnie no i na rozkład wzięli taki serial który miał co prawda tylko 8 odcinków, ale tu fajnie właśnie y, Mando to rozplanował, że po, temu serialowi będą poświęcone cztery odcinki po dwa, cztery odcinki po dwa odcinki serialu na jeden odcinek. O, tak może w powiem. A po, ponieważ ten serial był puszczany... Cztery odcinki podcastu <laughs> tak. po dwa odcinki serialu będą omawiane no, w każdym bo tak były ten, y, ten serial był tak puszczany. Był puszczany po dwa odcinki Dawno, dawno temu, i to był serial na podstawie opowiadań Stevena Kinga. Każdy odcinek o czymś innym, każdy na temat innego opowiadania. I ja nie widziałem tego serialu nigdy. Chociaż jak tam było w pierwszym, tym właśnie, w pierwszej części podcastu, był omawiany ten pierwszy odcinek, czyli kiedy główny bohater walczy z żołnierzykami, że to widziałem, no. widziałem mi się widziałem. kojarzył całkowicie inny film o żołnierzykach w roli głównej, ale, ale to nie było to, okazuje się, że to nie to generalnie bardzo podoba mi się ta koncepcja właśnie, że będą w ten sposób omawiane te, te odcinki bo dosyć yy, fajnie jest omówiony treść jest podana, a nie zdradzona jest puenta yy, nie ma spoilerów i tak zachęcająco podają chłopaki. Tak, i, i próbują też przeciwstawiać swoje spojrzenia tak. czasami. Co, co gdzieś tam wprowadza dramaturgię do rozmowy całej. Yy, I ten. Fajnie, fajnie się tego słuchało, tak jak dla mnie, bo, bo pamiętam film który oglądałem, który też miałem mieszane uczucia co do tego filmu, ale nie sposób było tego filmu przestać oglądać, po prostu chciało się go dalej oglądać, ale później słuchając właśnie tego podcastu, no dzisiaj słuchałem, bo dzisiaj nagrywamy i, i wczoraj się on ukazał, podcast, więc, więc to jest takie bardzo, bardzo świeże i jak słuchałem tego podcastu, to widziałem obrazy i przypomniały mi się moje własne gdzieś tam zahamowania, czy też no jak to powiedzieć, taka Lekka niechęć do tego oglądania, ale jednak to jest Stephen King i, i jednak ale jak, się to ale jak, chciało dociągnąć ale jak do końca, jak oglądałeś żeby to poznać dawno, jak... dawno temu, bo to mówisz dawno oglądasz, to, to wiedziałeś, że to jest na podstawie Stephena Kinga. Nie, wówczas nie. Wówczas nie. Natomiast jest coś takiego, że on, on potrafi wprowadzić te, te, no większość właściwie swoich książek, znaczy swoich tych czytelników w taki stan gdzie chce się poznać co będzie dalej I, i w tym filmie też tak było że pomimo tych pierwszych 20 minut o, o którym mówią autorzy gdzie jest wprowadzenie później 30 minut walki z żołnierzykami którzy, którzy te żołnierzycy, bo polskie żołnierzyki to są wymalowane żołnierzyki i tak dalej amerykańskie to są takie po prostu plastiki na, na zielono i koniec i z takimi żołnierzykami A, kurczę, tam, tam jest walka y Właśnie nie byłem pewien z, właśnie z jakimi żołnierzykami, jakiej to wielkości są żołnierzyki. Malutkie, malutkie, takie naprawdę rewelacyjnie zrobione, jeżeli chodzi o rozwiązanie techniczne, no to prawie takie żywe, ale takie miniaturkowe, malutkie. Ja widziałem ja kiedyś taki film z zachowaniem gdzie szczegółów. Dwójka nastolatków, chłopiec chyba i, i taka trochę starsza dziewczyna walczyła z takimi żołnierzami, ale to wielkości takie GI Joby czy takie większe. Że... Nie, tamte, tamte to 30, malutkie. 20 cm. No i fajnie! No. No, a tamte te takie malutkie wiesz, No wejdę ci tam by, pod łóżko, pod kanapę, za szafę gdzieś tam. Muszę powiedzieć, że w każdym razie <laughs> bardzo mnie zachęcił Mando i, i jego, jego kolega do tego, żeby gdzieś to skombinować i obejrzeć. Tak, warto. Naprawdę mhm. warto. Ty nie bardziej, że tak film... mówi, ten początek to jest chyba najsłabszy w ogóle yy, z tego serialu, tak? Te, te dwa pierwsze. Odcinki. No znaczy ten, ten, ten, ten drugi, drugi ten drugi jest y, omawiany, jest najgorszy z całej hmm. serii, tak jak oni powiedzieli. Yy, ja tylko ten pierwszy pamiętam. Yy, natomiast nie jest to film taki, który warto by w kinie zobaczyć, to na pewno nie, ale, ale jest mocną pozycją do obejrzenia w domowym salonie. A ja właśnie szukam takich yy, rzeczy to... ostatnio. Bo nie chcę no, mi się to, oglądać na to warto ja, to tak mam. Yy, jakąś taką nie wiem niechęć, żeby oglądać jakieś nowości właśnie filmowe yy, z, wielką, z większą przyjemnością sięgam do seriali nadrabiam seriale ostatnio i, i do takich starszych właśnie filmów no to seriale seriali, w ogóle muszę no, sobie podobnie. zrobić listę filmów które chciałbym obejrzeć, bo, a które jakoś ominąłem i, i bo, żeby na jakiejś podstawie właśnie zacząć oglądać filmy sobie no, ciężko, ciężko, bo to bo jest gusty Fora i no, top ten, to, to top 100, to no A jak właśnie, sobie sam własną listę zrobię, to, to będę wiedział y, czego szukać i, i co oglądać. No, ale, ale ciężko w ogóle wymyśleć sobie kryteria na podstawie, której stworzyłbyś tą no, listę. Trzeba po prostu y, pokopać, pokopać, pokopać i pokopać i jeszcze raz pokopać. No, może być. I tutaj chyba dobrym takim i w miarę obiektywną oceną jest serwis IMDB mhm. wszyscy ja zawsze znać ja zawsze a... sprawdzam właśnie, jeżeli jakiś film chcę zrobić, to zawsze sprawdzam też jaki, jaki, jak stoi w rankingu właśnie IMDB no, bo, bo to jest największy serwis na świecie z filmami i dzięki temu ma największą liczbę głosów a dzięki temu z kolei można powiedzieć, że jest to no, w miarę obiektywnie krytywnie. ocenione dobrze, zeszliśmy trochę z tematu radio Stephen King dało nam pierwszy z takiej serii marzeń i koszmarów bardzo fajny odcinek jeszcze raz powiem i teraz może przejdziemy bo to już ostatni odcinek do typów tygodnia, bo zawsze jak się nie przypominam to wtedy nie podaje się masz jakieś typy to tygodnia? a gdzieś a dzisiaj podamy? No tutaj zdradzę przed audycją, że ja nie miałem typów tygodnia. Nie miałem niczego takiego mocnego, co bym chciał jako typ tygodnia zrobić. Natomiast miałem wyróżnienia, ale Arek mnie tam uświadomił, że jeden mocny typ tygodnia to on ma. A później mi się przypomniało, że właśnie ostatni, który odsłuchałem podcast, a więc już tutaj zdradzam, Radio Stephen King też jest mhm. dobry. I, i stwierdziliśmy, że będą tak. typy tygodnie znaczy najmocniejszym odcinkiem dla mnie było i, to, i tu się razem chyba zgodziliśmy yy, to był mhm. właśnie nadgryzieni, to był pierwszy z typu tak, odcinek tak. 54 thank you, tak. Steve yy, głównie ze względu na gości na, na gościa Kubę Tarkiewicza i, i te opowieści tak, o tak, Steve'ie Steve tak, tak, no to jest bardzo, no. bardzo mocne nawet, aha, no bo tak wcześniej nie powiedziałem, ale nawet ludzie, którzy nie są zainteresowani w ogóle tematyką Apple'a i, i, i, i coś tam, to ze względu na, przynajmniej polecam odsłuchania sobie wszystkiego y, tego, co jest nagrane razem z Kubą Tatarkiewiczem. Przynajmniej tyle. Tak. A, a, a z, jestem pewien, że, że ludzie się zachęcą i, i przesłuchają później sobie do końca, więc to jest to nasz yy, tak, typ tygodnia, tygodnia, tygodnia numer jeden, Typem tygodnia numer dwa, to też się zgodziliśmy po, po Radio, Radio SK, SK, Marzenia i Koszmary za, yy, za to, że jak to pomysłowo będzie właśnie rozdzielone i za, za formę i treść i ogólnie. No i trzecim ty, typem tygodnia mieliśmy tutaj największe problemy, nie? żeby coś... Ale... No, ale tutaj postawiam Tobie decyzję. Ja się w trakcie, ja w trakcie nie chciałem dawać w cały. tego, jak tu omawialiśmy, ja zmieniłem no. swoje. Ja, ja, ja... Dobra, dobra. Ja nie, nie, nie powiedziałem, co no, mam Ja zmieniłem obejść, swoje i, problemu. I wydaje mi się, że najbardziej podobało mi się jakby na, na trzecim miejscu tyflopotka z RWN urządzenia Olympus dla niewidomych. Dobra. Z małym stryczkiem za błędy z linkowaniem plików. No, ale MP3. bardzo ciekawa audycja według mnie i, i się fajnie słuchały. Tak, tak, tak. Że no nie ma znaczenia sprawa techniczna, tylko ma znaczenie treść przy wyborze typów tygodnia. I to by było prawie na tyle, <śmiech> prawie, bo jeszcze zostały nam takie malutkie newsy. Yy, zostały usunięte z katalogu deszcz i nie, lekcje z wiki yy, z deszczem no to tutaj próbowałem złapać pichonta i, i jakoś mi się nie udało, ale specjalnie też się nie starałem więc być może w deszcz wróci jeżeli tylko zostanie wszystko naprawione, bo strona i RSS od dłuższego czasu są po prostu nieaktualne. Nie ma odniesień, nie ma nic. No tak jakby w ogóle przestało istnieć i, i nie ma też na stronie tej nowej Pichonta też nie ma deszczu, więc wszystko się ulotniło, słońce wyszło, deszczu nie ma. Lekcje z wiki, audycje przeniesione zostały do radia w net, całkiem. RSS nie działa, strona nie jest aktualizowana, więc też zostało to usunięte z katalogu. No i tyle. W razie czego to proszę się ze mną kontaktować, najlepiej przez formularz na, na katalogu podcastów. Przypominam, katalogpodcastów.pl i tam są odpowiednie zakładki można proponować podcasty tylko się trzeba zaznajomić dokładnie z tekstem, który jest tam napisany bo też przed audycją rozmawiałem z Arkiem, który coś mi proponował, to do mnie nie dotarło zwracam uwagę na to, że jeżeli się wysyła propozycję podcastu to po jego wysłaniu powinien pojawić się taki tekst potwierdzający jego wysłanie jeżeli to się nie pojawiło na stronie to spróbujcie jeszcze raz bo jeżeli się nie pojawi tekst potwierdzającym znaczy, że, że coś nie zadziałało i ja nie dostanę waszego zgłoszenia. A jeżeli wszystko, jeżeli będzie potwierdzenie, no to, to możecie być pewni, że, że ja to zobaczę i zareaguję. E, przy katalogu jak jestem, no to dawno, dawno nie wspominaliśmy o m, zakładce inne ważne podcasty a polecam tam zaglądać i myślę, że ci, którzy mają swoje agregatory i AI coś tam, urządzenia i różne takie inne, to mają RSS-y i słuchają tych podcastów, jak na przykład Echa Rynku, Kazania Księdza Piotra, Kontestacja, Mój Odtwarzacz, Radio o Filmie. To są z różnych względów podcasty, których my nie omawiamy, o, i, i się znowu rozłączyłem, za długo gadam widocznie. E, no i się wybiłem z rytmu, a jeszcze chciałem o czymś powiedzieć, ale już zapomniałem. Więc dobrze, połączymy się z powrotem z Arkiem i zakończymy to yy, długie nagranie, chyba długie. No, już. Już się pożegnałeś? Nie, ja się nie pożegnałem, mówię, pożegnamy się razem, mhm. bo... Ten. nie wiedziałem, co tam powiedziałeś mm -hmm. i jak, więc trzeba tam, ale się... Ale dokończyłeś razem... tam tą myśl o tym wszystkim, tak? Sam. Chyba tak, no. chyba tak, jakoś tam skróciłem, ale dokończyłem. No dobrze. No to to, to, tak, no to, to. jedziemy dalej? Yy, no, ty masz jakieś... To wiesz co, to jedziemy dalej. No. Masz jakieś newsy? Ja nie mam żadnych newsów, także... Czyli, hmm. czyli możemy się pożegnać? Tak. A w ogóle to miało być w takim stylu rejsowym, a ja zupełnie o tym zapomniałem, tylko tam w międzyczasie wstawiłem drogę na Ostrołękę. No. Ja też. No. Późna godzina, jesteśmy starzy, jesteśmy, no. Tak. nie ma z kim wypić, tak? bo Arek powiedział, że nie może pić do lusterka, ja z kolei nie mam czego wpić. w domu nic nie ma, kawa jest jedynie, kawę no, wypiłem, to spać nie będę mógł. No, ty masz mnóstwo, ale daleko mieszkasz, widzisz. No no to ten, to takim y, smutnym wtedy akcentem się pożegnamy i właściwie to nie smutnym. Ja mam właśnie? No smutnym by się trzeba pożegnać, a pożegnania są smutne zazwyczaj, nie? No, Chyba, że się wierzę. kogoś nie lubi, to wtedy są wesołe. A ty <laughs> mówisz, że, że jak, jak się teraz będziesz żegnał na wesoło? A, znowu wywaliło Roberta, także ja nie wiem, czy da się no na, tak. na, nagrać I im to im się to znowu wygnanie. rozłączyło i tak się będzie żegnał. No i tak się będzie żegnał, Holender, pochwaliłem router, ale... a tu dupa. No wiesz, ja pochwaliłem ją raz, jak pochwaliłem, no to się rozłączyła drugi raz. No właśnie, to w końcu się pożegnajmy no, może. to jest ten. Nie wiem jak tam to pożegnanie wyszło, Więc no, nie ty nie masz cały czas włączoną nagrywajkę? Wyłączyłem po pewnym czasie, bo nie widziałem. A, widzisz, to niepotrzebnie, bo jak, jak są obie włączone, to wtedy, wiesz, jesteśmy w tym samym czasie, nie? A, to już tam się potem jakoś, jakoś się doklej. doklej. Dobra, moja jest cały czas włączona w każdym razie i... No, ja też, też już... Teraz, teraz, też już. A ty jednak pijesz, a mówiłeś, że nie pijesz. Uff. Nie, po prostu już to zmęczenie. Piątek w końcu, No to nie? powinieneś być wesoły, wiesz? Kiedyś był taki rysunek, yy, właściwie, no, kilka rysunków, ja... Wesoły jestem. Tylko ja, jak to wyglądało w przypadku ludzi młodych i w przypadku ludzi starych w przeciągu tygodnia i tak od poniedziałku do piątku i w przypadku ludzi starych to jest tak, że nie, no dobra. No niech, niech będziesz zacznę od starych. W przypadku ludzi starych to jest tak, że po weekendzie to oni są wypoczęci i poniedziałek są weseli i silni i ten. We wtorek już nieco mniej, w środę już są zblazowani, w czwartek już oczy podkrążone, a w piątek już nie mogą wytrzymać, tak jak ty teraz. Już... A młodzi, a młodzi odwrotnie. dokładnie odwrotnie, nie? W... <śmiech> I w piątek pełni życia i ten. Także na tej podstawie można stwierdzić właśnie jest jesteś stary czy młody i ja stwierdzam, że jesteś stary. No jestem, no. Dobra, więc te, jako stary się żegnam. Ale chciałem yy, powiedzieć jeszcze... Tym, <laughs> a. Chciałem a. jeszcze powiedzieć, że jutro cieka, czeka nas bardzo ciekawy, sportowy dzień. Nie wiem No nic. jak nie wiesz nic, kurczę. Formuła 1 jutro jest i e box jutro hmm. jest. A kto walczy? E no wiesz, walką główną jest e ktoś... Czy jego nazwiska nawet nie pamiętam. W A, wadze jakiejś jakieś junior, coś tam. Tak, mm -hmm. ale przed nim będzie walczył szpila. No, to jest nadzieja. Ja tutaj na niego. Nie, bo na razie tam dostaje jakiś tam zawodników. Ale ja, ja wiesz co, on jest takim zabijaką i, i tutaj widzę jego potencjał. Poza tym jest młody, y, w odpowiedniej y, wadze i jak będzie miał dobrego trenera, to widzę w nim potencjał. Będziemy dobrze w głowie pokładać. No, no, no wiesz, no, no był wariat, ale musi być taki troszeczkę wariat, y, żeby, był, żeby był mocny. To, to historia mhm. pokazała też, że, że trzeba być takim narwańcem. Ale formuła pierwsza to już jest praktycznie karty rozdane. No, tam, karty, tam, karty rozdane, ale rozumiem. bardzo jestem ciekawy dwóch zawodników, Alonso i Baton, Jason Baton. Ich, ich bardzo lubię. No, ja, ja w ogóle jestem fanem no. Formuły 1, więc jutro się zapowiada dosyć ciekawy dzień sportowy. No i tyle to chciałem powiedzieć. No więc pożegnajmy się, zanim się ci znowu wysiądzie net i nie będziemy mogli się znowu wspólnie pożegnać. Trzecia próba pożegnania. Z tej strony mówił do was Arek Trendowski. Słuchaliście 41. przeglądu polskich podcastów, podcastofon. A z tamtej strony mówił do was, mówił do was Robert, 5 o'clock, Kessling. Yy, I słuchaliście tego samego podcastofonu 41. To się okaże, jak, spo, jak, jak się te pliki... Po... Aha, jak się, jak się zmontuje, to może wyjść coś zupełnie hmm. innego. I, I przepraszam, że tak długo. Tak? No, postaram, postaram, postaram się to zrobić, żeby było mniej niż dwie godziny. No, tak, że, że... Tak. No dobrze, to cześć. Pa. Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam. Służbowo. Jak to służbowo? Na spatek. Kasio, do kapitana. Służbowo.